Źródło kreacji, epizod 36. Witam Cię serdecznie w kolejnym epizodzie Źródła kreacji, mówi Tomasz Lee. Dzisiejszy epizod stanowi kontynuację cyklu Jak medytuję, w którym opowiadam o medytacji bardziej wnikliwie, bardziej detalicznie postanowiłem rozłożyć tą praktykę na czynniki pierwsze, znacznie bardziej ją Tobie przybliżyć, szczególnie z mojego takiego subiektywnego punktu widzenia na bazie moich własnych, osobistych doświadczeń z medytacją, a powodem, dla którego zdecydowałem się to robić w źródle kreacji, jest fakt, iż medytacja potrafi być praktyką bardzo przydatną w kontekście świadomej kreacji, głównie w związku z tym, iż bardzo pozytywnie wpływa dodatnio na naszą umiejętność koncentracji, która jest esencjonalna przy różnorodnych świadomo kreacyjnych praktykach, praktykach tak zwanego prawa przyciągania czy tak zwanego sekretu. Ale to nie tylko ten powód, dla którego warto medytację rozpatrywać w kontekście świadomej kreacji, są jeszcze inne. Takie chociażby jak pokój wewnętrzny, jak bardzo jesteśmy zbalansowani, jak bardzo żyjemy w zgodzie ze sobą, jak hmm, bardzo jesteśmy niezależni od czynników zewnętrznych, od różnorakich emocji, od takich metaforycznie rozumianych fal na powierzchni naszego życia, bo zwykle jest tak, czy przynajmniej nierzadko, że coś tam w naszym życiu się dzieje, jakich zdarzenia, mnóstwo bodźców, mnóstwo emocji i to wszystko można rozpatrywać, można zwizualizować jako takie metaforyczne fale na powierzchni oceanu naszego życia. I teraz sęk w tym, jak bardzo my poddajemy się tym falom, czy jesteśmy przez nie rzucani na prawo i lewo Dosłownie zależnie od tego, jak wiatr zabieje, zależni dosłownie od pogody, jaka aktualnie w naszym życiu panuje, czy też może jesteśmy niezależni, robimy swoje, jesteśmy aktywnymi bohaterami naszego życia, ale jednocześnie jesteśmy niezależni od tych fal, bez względu na to, czy to są małe falki, czy jakieś większe, większe, jakieś tsunami. No może tu przesadzam z tym tsunami, ale generalnie, Czym bardziej jesteśmy niezależni od tych fal, tym bardziej, tak myślę, możemy być w życiu efektywni, skuteczni, w różnorakich tematach, w tym w temacie świadomej kreacji własnej rzeczywistości. Im większa skuteczność, tym lepiej, więcej mamy wtedy siły woli, więcej wytrwałości, więcej determinacji, temu wszystkiemu sprzyjają takie sfery jak pokój, wewnętrzny, jak wspomniana już wcześniej, koncentracja, balans noszony w sobie, ta zgoda, jaką mamy względem samych siebie, szacunek pewien względem samych siebie, taki ład, wiesz, rozpoczynać dzień czując się dobrze, ale nie w znaczeniu, że głowa mnie nie boi, czy czuję się pełen energii, tylko w takim znaczeniu, że od samego początku, jak tylko przebudziłem, czy przebudziłam się ze snu, to czuję się, czuję się bohaterem własnego życia, czuję się kimś wartościowym, czuję się kimś, kto zasługuje. Zasługuje na co? Na szczęście, na mnogie, mnogie różnorakie źródła pozytywnej ekscytacji, na to, żeby mu się dobrze w życiu wiodło, na pozytywne niespodzianki, na bezinteresowną miłość, na bezinteresowną przyjazność od innych ludzi, bezinteresowną przyjazność od wszechświata. I tak mógłbym wyliczać i wyliczać i wyliczać. W każdym razie dobre samopoczucia względem samego siebie, poszanowanie, czuć się dobrze we własnym towarzystwie przede wszystkim, um, gdyż to, jaką mamy relację ze sobą samym, jest kluczowe dla naszej relacji z wszechświatem, dla naszej relacji z życiem, tak zwanym z losem. Z losem. <grym> um, dlatego, że Wszechświat odpowiada, wierzę głęboko, że Wszechświat rezonuje z naszą własną relacją, jaką mamy względem nas samych. Czyli innymi słowy można by rzec, że tak jak traktujemy my przede wszystkim samych siebie, tak można to rozumieć jako podstawę do tego, jak Wszechświat będzie nas traktował. Um, Okej, okay, ale żeby już pominąć, już wyjść z tego wstępu i przejść do właściwego bloku tematycznego, dzisiejszego odcinka, to sięgam po notatki i o czym będę dzisiaj opowiadał, a będę opowiadał w temacie medytacji, jak już mówiłem ciąg dalszy. Pierwszy odcinek cyklu medytacyjnego był poprzednio. Jeżeli nie zapoznałeś czy nie zapoznałaś, a tematyka Cię interesuje, to serdecznie zapraszam. Sięgnąć najpierw tam, tam jakby przedstawiam takie wprowadzenie do tematyki medytacyjnej. Natomiast dzisiaj bardziej konkretny temat Taki trochę ekscytujący, taka trochę rzecz bardzo profitowa z tego, że mam już jakieś doświadczenie medytacyjne. To, że mam już jakieś doświadczenie medytacyjne w życiu, pozwoliło mi wyłuskać gdzieś z biegiem czasu z tego doświadczenia pewne kluczowe elementy, które rozpoznałem, że są odpowiedzialne za wysoką tej medytacji efektywność. Czyli innymi słowy rozpoznałem w mojej praktyce medytacyjnej, co mi najbardziej pomaga, żeby mieć tą medytację jak najbardziej udaną. W moim przypadku nie aspiruję do tego, żeby uważać, że rzeczy, o których opowiadam, będą działać u każdego, czy że są uniwersalne, obiektywne. Bardziej koncentruję się na tym, żeby przedstawić sobie moje subiektywne doświadczenia i odczucia, w których być może... Coś przełoży się na Twoje doświadczenie, jakaś część z tego, może w części z tego się odejdziesz, może we wszystkim, a może w niczym. Jest to bardziej indywidualne doświadczenie i ja już to akcentowałem poprzednio, iż moje podejście jest takie, iż myślę, że każdy ma medytacyjne doświadczenie swoje własne, indywidualne. Dla każdego może działać inna praktyka, inne podejście. Warto o tym pamiętać, że raczej nie ma jedynego takiego obiektywnego, uniwersalnego sposobu. Raczej znacznie większą efektywność może nam zapewnić poszukiwanie czegoś, co działać będzie dla nas personalnie, dla nas osobiście, właśnie dla nas. W czym to my właśnie się odnajdziemy. Takie, takie poszukiwanie własnej drogi. Optymalne podejście. Po prostu optymalne. Ok, ale konkretnie, konkretnie dzisiaj, więc mówiłem o, o tych elementach, które najbardziej pomogły mi w praktyce medytacyjnej. A w czym dokładnie? Dokładnie w osiągnięciu czy osiąganiu odpowiednio głębokiego stanu relaksacji oraz a dwa w temacie koncentracji. Jeżeli chodzi o odpowiednią, odpowiednio głęboką relaksację, dlaczego to jest istotne w medytacji? Dlatego, iż stanowi takie podłoże pod ową medytację. Kiedy chcesz medytować, pierwsze co potrzebujesz, co przyda się, żebyś zrobił czy zrobiła, to wprowadzić się w relaks, w stan relaksacyjny, rozluźnić się, czyli wiesz, przybrać odpowiednią pozycję, ułożyć się wygodnie, o tym jeszcze detalicznie, już za kilka chwil opowiem i używając jakichkolwiek technik, jakichkolwiek sposobów, które działają przede wszystkim dla Ciebie, rozluźnić się na maksa, jak tylko się da zrelaksować, Najlepiej tak, żeby w ogóle nie czuć własnego ciała albo czuć się w bardzo małym stopniu gdzieś tam zacząć odpływać, ale nie w sen, tylko bardziej w takim znaczeniu, że czujesz się, jakbyś lewitował czy lewitowała, czujesz się lekko, jak piórko, czujesz się bardzo dobrze, bardzo komfortowo, bardzo przyjemnie. W takim znaczeniu odpłynąć. Zapewnić sobie takie odpłynięcie, takie... Hmm, ukojenie, czy kojenie, um, taki bardzo miły w odczuwaniu stan i pogłębiać, pogłębiać, jak tylko siada ten stan, czyniąc z niego takie tło i czym Lepiej nam ten stan wyjdzie, czym bardziej się zrelaksujemy, odprężymy, tym sama medytacja, już ta właściwa medytacja będzie nam przychodziła łatwiej. Może się okazać znacznie, znacznie, znacznie łatwiej, dlatego, że między innymi dlatego, iż relaksacja, czym głębsza, tym więcej odsuwa od nas jak to nazwać, dekoncentratorów, tak powiem, czynników dekoncentrujących. Przede wszystkim tak na co dzień, kiedy jesteśmy w takim trybie aktywności, tak jak ja teraz na przykład, kiedy opowiadam wtedy te słowa, to mamy wszystkie tam lampki pozapolane w naszym, w naszym bycie, w naszym istnieniu, jesteśmy czujni, jesteśmy aktywni, um, nasze ciało funkcjonuje, wszystko na pełnych obrotach, to wszystko działa, i dostarcza nam pewnych bodźców, pewnych odczuć, pewnych danych. Natomiast w medytacji my nie potrzebujemy tego szerokiego, pełnego spektrum bodźców, żeby cały czas do nas dopływał. W medytacji jest nam na rękę, żeby większość co najmniej tych bodźców od siebie odsunąć, gdzieś tam jakby wyciszyć usytuować na dalszym planie na dalszym planie, na dalszym planie na dalszym, żeby to tak zeszło zeszło, aż w końcu przestaniemy to w ogóle słyszeć, przestaniemy być tego świadomi, żebyśmy mogli skoncentrować się na czymś innym, na tym jakby na celu, celu naszej medytacji, czyli czy środku raczej, tak powiem może nie tyle celu, co ośrodku ośrodku, co jest ośrodkiem w trakcie medytacji, co może być naszym ośrodkiem uwagi w trakcie naszej medytacji, to nasz własny byt, nasza własna świadomość, my sami, głębia, wejść, wejść w siebie, tak jakby wejść w kontakt ze sobą, bo paradoksalnie w tym takim aktywnym trybie życia na co dzień, kiedy jesteśmy zajęci różnorakimi rzeczami, paradoksalnie zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że my nie mamy głębokiego kontaktu ze sobą wówczas. My bardziej robimy, niż jesteśmy. Bardziej zajmujemy się czymś, niż um, słuchamy, wsłuchujemy się w siebie. To wydawałoby się logiczne, dlatego że wydaje się, że te dwie rzeczy przeczą sobie. Wsłuchiwanie się w siebie, a jednocześnie bycie zaangażowanym głęboko w jakąś aktywność. Jeżeli jestem zaangażowany głęboko w jakąś aktywność, no to nie mam czasu, a nie uwagi przede wszystkim na to, żeby się jednocześnie w siebie wsłuchiwać. Mogę co najwyżej mieć siebie na pamięci, że tak powiem, brać pod uwagę, pamiętać, ale, ale o pełnym wsłuchaniu się w siebie raczej nie może być mowy. Nie ma za bardzo do tego warunków, jeżeli jestem czymś zajęty. Merytacja natomiast jest świetnym polem, świetną okazją do tego, żeby zapewnić sobie taki pełny kontakt ze sobą samym czy ze sobą samą, po to, iż możemy przez to profitować. Możemy zacząć odkrywać zaskakujące bogactwo w nas samych. Jakie to będzie konkretnie bogactwo, to ja nie będę przed Tobą odkrywał dzisiaj, o ile w ogóle, dlatego że bardzo bym chciał, żebyś miał czy miała niespodziankę. Dla mnie to była olbrzymia niespodzianka. I jest do dnia dzisiejszego, gdyż ten proces odkrywania tego bogactwa przeze mnie w merytacji się nie zakończył. On cały czas trwa. Odkrywam coś nowego i nowego i nowego. Ja mogę co najwyżej uchylić rąbka tajemnicy. Czy mógłbym? Ale, hm. No dobra, zrobić, nie zrobić? Okej, okay, dobra, uchylę rąbka tajemnicy. Niech będzie, żeby, żeby zaostrzyć apetyt, czy, żebyś mógł, czy mogłem nabrać smaku. To powiem tylko tyle że jeden z efektów, jakie potencjalnie mogą płynąć dla Ciebie z medytacji, jednym z tych efektów może być to, iż mogą do Ciebie zacząć przychodzić pomysły. Oczywiście mogą przychodzić pomysły już no, i bez medytacji, oczywiście nic w tym dziwnego, ale medytacja może napływ tych pomysłów uintensywnić, wzmożyć. Mogą zacząć do Ciebie przychodzić bardzo błyskotliwe idee um, na myśl, Pojawiać się w przestrzeni Twojej świadomości I również w dosyć nieoczekiwanych sytuacjach, kiedy wcale się nie zastanawiałeś, czy nie zastanawiałaś nad danymi zagadnieniami, nagle no znikąd po prostu jakbyś dostał, czy dostała pocztówkę, czy telefon od przyjaciela, może się pojawić w Twoim umyśle jakaś idea, jakiś pomysł, totalne zaskoczenie, coś, co hmm, może literalnie odmienić Twoje życie, yy, może sprowadzić bardzo dodatnią wartość możecie podekscytować, zaskakująco, dosłownie jakby z nieba spadło. Niesamowite zjawisko, gdyż przeczy um, takiemu rozsądnemu obrazowi myślenia koncepcyjnego. Rozsądny taki stereotypowy model polega na tym, że jeżeli chcę coś wymyślić, chcę, jak to się mówi, wpaść na jakiś świetny pomysł, no to siadam, koncentruję się na jakimś temacie, zastanawiam się, zastanawiam, nasłuchuję, nasłuchuję, tak jakby um, i próbuję coś wymyślić, próbuję coś wymyślić, próbuję coś wymyślić. To jest taki standardowy, wydawałoby się konwencjonalny model. No i nierzadko może mi się udać coś wymyślić w efekcie, w rezultacie takiego wysiłku intelektualnego. Słowo klucz podkreślam wysiłku. Natomiast medytacja może sprawić lub uintensywnić taki proces alternatywny, w którym otrzymasz będziesz otrzymywał, będziesz otrzymywała świetne pomysły w różnych zagadnieniach w Twoim życiu, które są dla Ciebie ważne, zupełnie niespodziewanie. W czasie, kiedy nie zastanawiałeś, nie zastanawiałaś się nad tymi tematami, nie, nie miałeś, nie miałaś intencji, żeby coś wymyślić, żeby spaść, jak to się mówi, na jakiś pomysł. Mogłeś po prostu robić, czy mogłeś coś zupełnie innego, niepowiązanego z tematem, na przykład myć naczynia, albo ścielić łóżko, czy cokolwiek. I może na, nagle przyjść po prostu jakaś idea, jak zamówienie. Może to przyjść do Ciebie jak zamówienie. Nawet niewypowiedziane na głos, po prostu. Wszechświat wie lepiej. Tak, faktycznie mogę potwierdzić, że Wszechświat zna również te Twoje pragnienia, których jeszcze nie wypowiedziałeś na głos. <śmiech> czy nie wypowiedziałeś jak najbardziej potwierdzony własne własnego doświadczenia. I medytacja, co między innymi może zdziałać, to doprowadzać do nas właśnie te speł nie spełnienia niewypowiedzianych pragnień, niewypowiedzianych potrzeb. Hmm, tak jak na przykład jakieś świetne pomysły, świetnych idee. Więc to jest to uchylenie rąbka tajemnicy, ale to jest tylko rąbek, zapraszam. To czerpanie bogactwa z siebie samego, z pogłębianego kontaktu ze samym sobą poprzez medytację może przynieść nam znacznie, znacznie, znacznie więcej. I o tym będę jeszcze co nieco opowiadał w źródle kreacji w cyklu Jak merytuję? Mówiąc m.in. o wyższym ja. Trochę już tam napomykałem na ten temat w poprzednim odcinku. E, mówiąc o wyższym ja, o budowaniu relacji itd. Tak Ale generalnie to jest ciągły, ogromny potencjał. Hmm, hmm nieskończonych niespodzianek pozytywnych. Jest z czego czerpać i, i to jest fascynujące. Jest coś fascynującego dla mnie w tym, iż wydawałoby się stereotypowo, że jeżeli mówimy o bogactwie, nie mam na myśli teraz bogactwa finansowego, tylko bardziej bogactwo wrażeń, to jeżeli mówimy o bogactwie wrażeń, to stereotypowo wydawałoby się, że bogactwo wrażeń będziemy czerpać z zewnątrz. Przede wszystkim z zewnątrz. Z kontaktów z innymi ludźmi, z jakichś podróży, z widzenia nowych miejsc. Hmm, próbowania nowych aktywności w życiu, takich rzeczy, czyli z wszystkiego, co na zewnątrz leży. Natomiast hmm, poprzez medytację możesz odkryć, że czerpanie takiego bogactwa wrażeń jest również możliwe, że źródła bardzo takiego hmm, mogłoby się wydawać um, jakie to słowo niepozornego, jakim jesteś ty sam, czy ty sama. Dlaczego niepozornego? Bo wydawałoby się, że bardzo dobrze siebie znasz. Prawdopodobnie wielu z nas ma takie, odczucie, ma takie odczucie, że dosyć dobrze siebie zna. Natomiast medytacja może odsłaniać przed nami, że w nas samych istnieje jeszcze wiele pomieszczeń, tak jakby, których nie zwiedziliśmy. Wiele komnat, wiele przestrzeni, o których nie zdawaliśmy sobie być może nawet sprawy, że istnieją. Możemy zobaczyć siebie nagle w innym świetle, Możemy znacznie udoskonalić to, co już znamy, pogłębić. Możemy odkrywać znacznie więcej z siebie. To jest tak, jakbyśmy poznali kogoś, kto umie czytać w naszych myślach. Kto nam będzie za nas samych mówił, kim jesteśmy, jak jesteśmy. Tak jakbyśmy czytali książkę, magiczną księgę, która, w której jest zawarta cała informacja na temat nas samych. Tak przynośni um, można by przedstawić Potencjalne profity płynące z medytacji, jedne z tych profitów raczej. No więc wracając do tematu przewodniego, elementy, które, które najbardziej pomogły mi w uzyskaniu tak pogłębionej relaksacji, która, która świetnie się przydaje jako takie tło bazowe, jako taki grunt, grunt, żyzna gleba pod medytację, to jest właśnie czym głębsza relaksacja, tym ta gleba medytacyjna brzyźniejsza. Ta medytacja będzie Tobie lepiej szła, czym bardziej będziesz zrelaksowany, czy zrelaksowana. Więc pewne rzeczy mi pomagały bardzo i pomagają bardzo w osiąganiu tej głębokiej relaksacji oraz z drugiej strony w osiąganiu hmm, koncentracji, tak jak już mówiłem, tej niezależności od bodźców. Mówiłem o tym, że w trakcie medytacji, jest dla nas przydatne odsunięcie większości, co najmniej bodźców, na dalszy, dalszy, dalszy plan, aż nie będziemy tego słyszali już, nie, będą, nie będzie to dla nas słyszalne, nie będzie miało to dla nas, na nas już wpływu, nie będzie na nas w żaden sposób oddziaływać i będziemy mogli sobie swobodnie, swobodnie, lewitować i wówczas tak jakby, um, mówiąc w przenośni, um, już nie czując może nawet w ogóle własnych ciał, będziemy czuć się lekko i tak dalej, wolni od dekoncentracji. Wolni od dekoncentracji to nie znaczy, że magicznym sposobem sprawimy, że na przykład wokół przestanie istnieć jakikolwiek dźwięk inny, na przykład włączającego radio sąsiada, czy, czy przejeżdżającego samochodu. To znaczy raczej to, że my się staniemy niezależni od takich rzeczy, że te rzeczy nie będą dłużej nas wytrącać z naszego stanu równowagi, koncentracji, wyciszenia, relaksu, jakkolwiek. Niezależność. To wszystko jest jak najbardziej możliwe i już za chwilę to pogłębię, jak ja to osiągnąłem. Hmm. Zerknę w notatki, które stanowią dla mnie taki... Hmm, tak, takie wytyczne, o czym mówić. <śmiech> moja postawa względem ciała, tak, bo bo od, od ciała się zaczyna. Tak naprawdę o ciało chodzi. I o ciele dzisiaj będę dużo dużo opowiadał. Jeżeli chodzi o te, o te kluczowe kwestie, które, które mi najbardziej w interneacji pomogły, to na tym punkcie audycji mogę już sobie powiedzieć, że chodzi o obranie pewnej Specyficznej postawy względem własnego ciała podczas medytacji. Ale zanim, zanim odsłonię przed Tobą, na czym ta specyficzna postawa może polegać, to powiem słów kilka na temat odpowiedniej pozycji, jaką można wybrać do medytacji, jaka może nam służyć. Hmm. Odpowiednia pozycja. Jest stereotyp, który he, bardzo dobrze znamy i kojarzy się medytacja z taką pozycją lotosu. E, krzyżujemy sobie nogi, ustawiamy e, ręce ramiona w taki określony sposób. E, tak jakoś tak wygląda to hmm, metafizycznie czy, czy indyjsko. E, medytacja, niczym jakiś buddha czy coś w tym stylu, jakiś mnich. Hmm. Stereotypowe stereotypowe i kiedyś, kiedyś, kiedyś, kiedyś, kiedyś, kiedy jeszcze w ogóle nie merytowałem, nie merytowałem, zastanawiałem się, czy faktycznie będę potrzebował tak zmyślną i potencjalnie niewygodną pozycję obierać. Wydawało mi się, że ta pozycja może być dosyć niewygodna, a przynajmniej może wymagać pewnego wysiłku, żeby, żeby na przykład ciągle siedzieć prosto żeby ciągle na przykład trzymać te ramiona w odpowiedni sposób ułożone i tak dalej tym podobne. Więc ta pozycja ksatu do tosu nie wydawała mi się atrakcyjna i miałem pewną obawę, czy, czy merytacja dla mnie w praktyce będzie się musiała wiązać z tą pozycją. Na szczęście okazało się, że nie. Na szczęście okazało się, że w temacie pozycji mamy pełną swobodę. Jeżeli chodzi o, o to, czego ja, do czego ja doszłem z biegiem mojej własnej praktyki indywidualnej medytacyjnej, to do tego, że najlepsza, najlepsza pozycja, jaką możesz obrać na potrzeby Twojej praktyki medytacyjnej, to taka, w której będziesz jak najmniej czuł swoje ciało. Hm. Przede wszystkim to jest pozycja, która jest dla Ciebie jak najbardziej wygodna to idzie ze sobą w parze tak naprawdę. Tylko, że nie ulegnij złudzeniu i nie obieraj takiej pozycji pochopnie. Tylko dosyć próbuj, zachęcam, zweryfikować na czym polega ta wygoda. Bo mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, że o, na przykład wygodnie, super, to jest mi na przykład na fotelu babci. Albo na kanapie w gościnnym pokoju. I jak będzie ten pokój wolny, to na tej konkretnej kanapie się rozłożę i tak będzie mi wygodnie, bo mam takie przeczucie, że, że zawsze się dobrze czułem na tej kanapie, pamiętam, więc to będzie dobra rzecz dla mnie, wybrać tą kanapę na merytację. Hm. Wydawałoby się dobre, tylko że merytacja ma również to do siebie, że przez x czasu, kilkanaście, kilkadziesiąt minut, zależnie tam ile chcemy merytować, um, nasze ciało jest generalnie w bezruchu, czyli jakąkolwiek byś pozycję obrał, obrała, to przez dłuższy czas, możemy tak w uproszczeniu założyć, twoje ciało będzie w tej pozycji trwać nieruchomo, generalnie. I teraz poprzez sam ten fakt, że twoje ciało będzie trwać generalnie nieruchomo w tej pozycji przez dłuższy mniej więcej czas, to zacznie się zmieniać twoje tego ciała odczuwanie. To, co wydawało się początkowo wygodne, po dłuższym czasie na przykład leżenia czy siedzenia nieruchomo, już może przestać wygodnym być. Na tym polega ten hasyg z medytacji, że medytacja modyfikuje tą percepcję poprzez właściwie taki fizyczny wymiar pozostawania nieruchomym przez czas dłuższy. Stąd warto poświęcić więcej uwagi na znacznie więcej uwagi, na zastanowienie się, czy jakby wyczucie, bo to przede wszystkim na wyczucie się bierze, co naprawdę będzie dla nas, czy mogłoby być dla nas wygodne na dłuższą metę. Czyli starajmy się do tego podejść wyobrażając sobie, że będziemy dłużej w tej pozycji przebywali generalnie nieruchomo. Starajmy się mieć już na samym początku to na uwadze, zastanawiając się nad obraniem konkretnej interesującej nas wygodnej pozycji. Czyli, jeżeli mamy na przykład wygodną kanapę, czy wygodny fotel babci, to zastanówmy się, czy tam nie ma żadnych kantów, których, um, które moglibyśmy na przykład zacząć odczuwać po kilkunastu czy godzin, le, godzinach, nie godzinach, po kilkunastu minutach, czy powiedzmy po pół godzinie, czy po godzinie, to czy jakiś tam kant, czy krawędź, mebla, czy ściana, czy coś, jakaś twarda powierzchnia, czy to mogłoby, być, mogłoby zacząć być odczuwalne po dłuższym czasie dla nas. Generalnie zasada jest taka z moich obserwacji, że wszystko, co jest jakimś kantem, szczególnie twardym, jakaś sztywna, twarda powierzchnia, wszystkie tego typu rzeczy, Będą odczuwalne, mogą być odczuwalne po dłuższym czasie, dyskomfortowo przez ciało. Mogą nam utrudniać. W moim przypadku bynajmniej tak jest, stąd kiedy ja obieram pozycję energetycyjną dla siebie, to staram się unikać wszelkich tego typu rzeczy, jak krawędzie, kanty. Mam na myśli krawędzie twarde, twarde, sztywne rzeczy, tego typu sprawy. Staram się tego unikać. Staram się, hmm, żeby na przykład oprzeć głowę o, o coś miękkiego. I to o coś odpowiednio miękkiego, a nie tylko troszeczkę. Um, staram się, żeby żadna część mojego ciała nie była oparta o żaden twardy kant, o żadną twardą powierzchnię. Jeżeli to tylko możliwe oczywiście. W miarę możliwości na maksa. Ile jest możliwe, tyle zalecam osiągać. Staram się również, żeby żadna część mojego ciała podczas tej konkretnej pozycji, czy w tej konkretnej pozycji nie była napięta. Na przykład kark, żeby nie był napięty. Kąt odpowiedni zachowywać w różnych, w różnych części ciała. Żeby, żeby nie było tych napięć, żeby nie było wysiłku. Spróbuj dobrym pomysłem, żeby jakby wybadać czy coś wymaga wysiłku w pozycji konkretnie, w jakiejś sferze Twojego ciała. Dobrym sposobem, żeby to wybadać, sprawdzić, jest przybranie, jakby to powiedzieć, jakby to określić, hmm, przy, takie totalne rozluźnienie, tak jakby spuszczenie z siebie powietrza, zagranie trochę takiej dentki rowerowej, którą się wyjęło z koła, starać się przeobrazić taką dentkę tak odetchnąć, tak wypuścić powietrze, odetchnąć, rozluźnić wszystkie, wszystkie, wszystkie mięśnie i tak jakby się w ogóle nic miało nie czuć. Tak jakby hmm, jakbyś chciał, czy chciała odłożyć siebie na półka i po prostu zapomnieć. <śmiech> Niech sobie leży. To zrobić coś takiego z własnym ciałem um, i wtedy, wtedy, jeżeli uda ci się zagrać taką dętkę <śmiech> rowerową, to, um, to wtedy można bardzo łatwo wyczuć w którym ewentualnie punkcie jest jakieś naprężenie, w którym ewentualnie punkcie coś naszemu ciału może przeszkadzać. Jeżeli się całkowicie rozluźnimy, rozluźnimy wszystkie mięśnie, tak odetchniemy, wypuścimy całe powietrze, wypuścimy całe naprężenia, to wtedy może być dosyć łatwym i przystępnym zlokalizować ewentualne, potencjalne źródła dyskomfortu. Właśnie jakieś naprężenia, jakieś kanty, jakieś takie tego typu sprawy. I wtedy możemy je wyeliminować, możemy skorygować pozycję. Możemy zdać sobie na przykład sprawę, że poduszka, która wydawała się miękka, wcale taka miękka nie jest. albo że ustawienie tej poduszki, które wydawało się wygodne, wcale takie wygodne nie jest, bo jednak coś tam nam przeszkadza, kiedy się rozluźnimy powiedzmy, to na przykład głowa się nam zsuwa jakoś czy, czy no różne takie rzeczy. Generalnie myślę, że, że do się tym wszystkim efektywnie i skutecznie zająć. I generalnie więc najlepsza pozycja to taka, która będzie więc najbardziej wygodna dla Ciebie w efekcie i taka, w której będziesz w rezultacie najmniej czuł własne ciało, czyli postaraj się hmm, również wyczaić, jak bardzo odczuwasz własne ciało, bo tak naprawdę to jest tak, taki prosty przykład. Jeżeli mam, powiedzmy, leżę w pozycji półsiedzącej, leżę na łóżku, ja taką pozycję dosyć lubię um, i powiedzmy, mam nogę położoną na nodze. To kiedy porównać taką pozycję z pozycją, w której obie nogi leżą swobodnie i żadna nie leży na drugiej, to ta pozycja, w której jedna leży na drugiej, to prawdopodobnie w tej pozycji będę bardziej odczuwał moje własne nogi niż w tej pozycji, w której by leżały swobodnie. Poprzez to, że są poddawane bodźcom kontrastowi bodźcem, które tworzą pewien kontrast. Tak jakbym właśnie miał jakiś kant pod głową, czy, czy pod inną częścią ciała, to mi tworzyłoby wówczas kontrast, który sprawiałby, że byłbym bardziej świadomy danej części ciała, czy własnego ciała na danej tam przestrzeni. To jest dokładnie analogicznie tak samo, kiedy hmm, jeżeli boli mnie głowa, czy boli mnie ząb, czy skaleczyłem się w palec, to nagle staje się w rezultacie bardziej świadomy tych konkretnych stref mojego ciała, głowy, zęba czy, czy palca. Poprzez to, że jest jakiś bodziec, jest jakiś kontrast skoncentrowany, zogniskowany w tej konkretnej części ciała. Ale jeżeli zapewnię sobie brak tych kontrastów, brak tych bodźców i nic nie będzie mnie tam sztruchało, zwracało mojej uwagi, to na, na daną konkretną część ciała, to wtedy ja generalnie tej części ciała nie będę raczej świadomy, jeżeli wyraźnej uwagi nie skieruję w tą część ciała. To ona dla mnie będzie nie istnieć, dlatego że ona nie będzie generalnie dostarczać dla mnie bodźców. Zakładając, że się generalnie dobrze czuję, że nic mnie nie boli, to żadna z tych części ciała moich nie powinna dostarczać mi żadnych wyrazistych bodźców czy odczuć. Hmm. Stąd też płynie następna wskazówka, żeby wybierając odpowiednią pozycję do medytacji nie kierować się tylko i wyłącznie ustawieniem naszego ciała, ale również jego samopoczuciem, które również potrafi grać kluczową rolę w efektywności naszej medytacji. Samopoczucie ciała, jakie mamy w czasie, kiedy właśnie co chcemy do medytacji zasiąść. Jakie samopoczucie, dlaczego to grano? Ale chociażby dlatego, że hmm, jeżeli czułbyś, czy czułabyś się na przykład zmęczony, zmęczona, no to twoje samopoczucie, a właściwie bardziej konkretnie samopoczucie twojego ciała będzie bardziej sprzyjało senności niż medytacji, a senność Hmm. może tobie w medytacji przeszkadzać. Może się okazać, że wówczas po prostu podczas medytacji zaśniesz. Może być ci się trudniej koncentrować, e, może być ci trudniej czerpać z tej medytacji. tylko jak tam się pojawi, jeżeli nawet coś się pojawi, może ci trudniej być z tego czerpać, dlatego że zbyt często na przykład może urywać ci się film. E, I to może stać się w rezultacie uciążliwe bardziej niż przyjemne, no oczywiście nie o to w medytacji chodzi. Znacznie lepszym, znacznie bardziej Tobie sprzyjającym jest sytuacja, w której czujesz się wypoczęty, czujesz się naenergetyzowana. To jest właściwie najlepszy scenariusz, kiedy tak się czujesz. Kiedy nic Cię nie boli generalnie, kiedy właśnie czujesz się świeżo, rzeźko, nie ma żadnego zmęczenia, nie ma żadnych dyskomfortów, albo prawie żadnych. Generalnie samopoczucie dobre, lub bardzo dobre, pod fizycznym kątem. I to taka, taka gotowość do działania, hmm, do podejmowania wyzwań i tak dalej, już by się chciało wstać i zajmować różnymi rzeczami. To wydawałoby się tak ciekawie skontrastowane ze spokojem i statyką praktyki medytacyjnej, ale fakt w istocie, to najlepiej jej, najbardziej jej sprzyja. <taki> takie właśnie samopoczucie, gdyż takie samo samopoczucie zapewnia tobie świeżość w umysłu, zapewnia tobie, że twój umysł jest wówczas czujny i to bardzo wysoce. Czujny, gotowy, obecny, on tam nigdzie nie odlatuje, nie odpływa, on jest tu i teraz, jest skoncentrowany, jest, tak jak mówię, gotowy, naładowany, naenergetyzowany i to jest najlepsza opcja do medytacji bo wówczas są bardzo małe szanse, o ile w ogóle jakiekolwiek, że po prostu urwie Ci się film, że odpłyniesz, że zaśniesz, cokolwiek takiego. Natomiast są bardzo duże szanse, z drugiej strony, że będziesz miał czy miała bardzo jasny, klarowny obraz względem wszystkich doświadczeń, które przydarzą Ci się w trakcie medytacji. Ale to właśnie chodzi, żeby jak najwięcej z tego czerpać, potrzebujesz mieć jak najszerzej ten wewnętrzny wzrok otwarty. Stąd jak najlepsze samopoczucie. To jest kolejna wskazówka przygotowań do medytacji. Kiedy już chcesz się zabrać o medytację, to zadbaj o to, żeby czuć się jak najlepiej pod fizycznym kątem. Czyli mamy tak. Mamy pozycję ciała, żeby była jak najwygodniejsza dla Ciebie, żebyś jak najmniej czuł swoje ciało, czuła swoje ciało podczas, czy w tej konkretnej pozycji. Taką pozycję najlepiej wybrać hmm z mojego doświadczenia. Oraz, żeby się jak najlepiej czuć fizycznie. Czyli najlepiej, żeby nic Cię nie bolało, żebyś nie czuła, nie czuł żadnych dyskomfortów, żebyś czuł, czuła się wypoczęta, wypoczęta, energetyzowana. Myślę, że to już jest wszystko jasne. Co jeszcze? Jeszcze ostatnia wskazówka na temat pozycji do medytacji. To taka, żebyś unikał, czy unikała pozycji, w której zwykłej, zwykłej zasypiać w nocy. <śmiech> z logicznych pewnie już dla Ciebie zrozumiałych powodów, czyli w związku z tym, iż pozycja, w której zasypiasz zwykle nocą, to jest pozycja, która w Twojej podświadomości została już prawdopodobnie dawno skojarzona ze stanem snu. Czyli, jeżeli z własnej woli zainicjujesz tą pozycję na potrzeby medytacji, to tak jakbyś sobie zwiększał, czy zwiększała znacznie prawdopodobieństwo, że podczas tej medytacji zaśniesz, dlatego, że w Twojej podświadomości wtedy się aktywuje taka lampka, zapali się taka lampka, o, chcę spać, śpię, to są sprzyjające okoliczności do spania, pewnie chodzi mu o to, żeby spać chodzi jej o to, żeby spać. No to, no to śpimy, usypiamy. Podświadomość wtedy zacznie się po prostu literalnie usypiać, do snu kołysać. No, jeżeli nie chcesz się ukołysać do snu, tylko chcesz merycować, to zalecam gorąco i serdecznie, żeby, żeby wybierać wszelkie wygodne pozycje, wszelkie komfortowe pozycje, za wyjątkiem tej jednej, w której zwykle zasypiasz nocą. Okej, okay. więc myślę, że... Hmm, to będzie wszystko, jeżeli chodzi o kwestię pozycji. Pozycji, patrzę, czy. Co tam jeszcze mam na zadkach? Hmm. Tak. Jaką mam postawę względem wrażeń płynących z ciała? Hmm. Tak. To jest właściwie już ten meritum. To meritum, sedno dzisiejszego odcinka źródła kreacji. Ta rzecz najpotężniejsza, o największym potencjale, która mi osobiście zrobiła największą różnicę i robi po dziś dzień w efektywności skuteczności mojej własnej praktyki merytacyjnej. To jest um, taka specyficzna postawa względem własnego ciała. O co chodzi? Chodzi o to, że generalnie nawet pomimo tej całej relaksacji, odprężenia, jakkolwiek głębokim by nie było, Pomimo tego odprężenia i relaksacji, nasze ciało podczas praktyki medytacyjnej nadal może dostarczać nam pewnych wrażeń. Oczywiście mogą to być wrażenia już zminimalizowane, mogą przypominać bardziej echa, ale jednak mogło się jak najbardziej zdarzać i nie będzie w tym nic specjalnie dziwnego. Jeżeli na przykład znikąd nagle zaswędzi nas jakaś część naszego ciała czy powiedzmy hmm, odczujemy jakieś inne odczucie jakiś inny bodziec to nawet nie musi płynąć bezpośrednio stricte z ciała jak zastędzenie, czy coś to może być spowodowane jakimś czynnikiem zewnętrznym powiedzmy komar usiądzie ci na dłoni a może na czole a może gdzieś będzie latać wokół ciebie jakiś inny owad. A może, hm, może kawałek tynku się odłupie z sufitu i akurat tak się zdarzy, że spadnie ci na ramię. Hm niczym piórko i, i, i co? I co? Właśnie, co co wówczas? A może po prostu podmuch wiatru, jeżeli jesteś na powietrzu, na tarasie, na balkonie, na łące. Może podmuch wiatru, może motyl. Kiedyś miałem taką sytuację, że siedziałem i rozmawiałem sobie apetycznie na ławce w parku i w którymś momencie na moim ramieniu usiadł motyl. o I pomimo tego, że chwilę odleciał, Później to zaraz zaraz już niedługo znowu usiadł na moim ramieniu gdzieś w nieco innym miejscu i tak się po prostu hmm, przyłączył do konwersacji. No i mieliśmy, mieliśmy fan z tym motylem, mieliśmy przyjemną, przyjemną hmm, może nie tyle zabawę, co przyjemne doświadczenie, że, że nas odwiedził podczas rozmowy, podczas spotkania. Ha, no ale podczas medytacji no to nie chcę się na motylu skupiać ale nie chcę też go odganiać, no bo to też mnie zdekoncentruje, no, odganianie motyla. Więc co? Więc, hm, wymagało to ode mnie pewnego postanowienia. Ja podszedłem do tych wszystkich rzeczy w taki sposób, żeby hmm, potraktować, wydawało mi się dla mnie najbardziej skutecznym, i to się sprawdziło, żeby potraktować własne ciało tak, jakby nie było własne. <śmiech> Czyli potraktować wszelkie bodźce płynące z własnego ciała, bez względu na to, jakieś źródło jest tych bodźców, czy tam mnie coś swędzi, bo mnie swędzi, czy mnie swędzi, bo, bo komer mi usiadł na ręku, czy coś takiego, to żeby potraktować wszelkie bodźce płynące z własnego ciała, tak jakby nie dotyczyły one Ciebie. Tak jakby hmm, nie były z Tobą w ogóle powiązane w żaden sposób. Można to przyrównać do sytuacji tak metaforycznie w przenośni, że na przykład słyszysz, merytując, słyszysz głos gdzieś na ulicy przyjeżdżającego samochodu, czy głos sąsiada, który coś tam mówi głośno, czy głos speakera w radiu głośno, opuszczonym odpowiednio gdzieś tam w okolicy. Słyszysz to, ale generalnie nie przejmujesz się tym jakoś specjalnie, dlatego że to, co słyszysz, ma źródło na zewnątrz. To Ciebie bezpośrednio nie dotyczy. Sąsiad nie mówi do Ciebie, nie rozmawia z Tobą, tylko on po prostu coś tam sobie gaworzy z komponami na ulicy. Więc to Ciebie nie dotyczy. Nie masz żadnego interesu w tym, żeby się specjalnie wsłuchiwać w to, o czym oni rozmawiają. No bo on do Ciebie nie mówi. Więc w ten sam sposób Możesz potraktować wszelkie wrażenia płynące z Twojego ciała, wszelkie odczucia. Możesz potraktować je jako taki właśnie głos sąsiada w przenośni. Głos sąsiada, który w dodatku nie z Tobą rozmawia, tylko z jakimiś na przykład robotnikami, którym właśnie zleca remont swojego budynku, swojego domu. O, zupełnie Ciebie to nie interesuje, czy na przykład jakąś nudną rzecz robią na przeniesienie fortepianu z piętra na na parter, o, co Ciebie to obchodzi, Ty chcesz pomedytować, e, nie interesujesz się muzyką, albo, no, możesz wyobrazić sobie różne takie sytuacje, myślę, że wiesz, o co chodzi, generalnie nie masz interesu, żeby przykładać wagę, żeby się na tym koncentrować, tam, wiesz, e, wysilać uszy, żeby żeby usłyszeć każde słówko, w ogóle nie masz w tym interesu i tak właśnie możesz podejść do wszelkich wrażeń płynących z Twojego ciała, jak do takiego głosu sąsiada, który w ogóle Cię nie interesuje, który w ogóle ci nie dotyczy, szczególnie głównie w związku z tym, że ten sąsiad do Ciebie nie mówi. Tylko rozmawia z jakimiś innymi tam ludźmi, to jest zupełnie, zupełnie nie... Hmm, niedotyczące Ciebie w żaden sposób nie z Tobą. Możesz potraktować w ten sposób wszelkie wrażenia płynące z Twojego ciała, wszelkie odczucia płynące z Twojego ciała. Czyli w praktyce, jeżeli na przykład podczas medytacji zaswędzi mnie na przykład dłoń, czy zaswędzi mnie... Hmm, jak, jakaś przestrzeń na na czole, czy na skroni, czy gdziekolwiek. I pierwsza taka odruchowa reakcja to jest, że chce się podrapać, chce się podrapać. To co robię, to tego nie robię. Czyli jeżeli to jest jeżeli to jest mój początek praktyki totalnej w życiu, to potrzebuję prawdopodobnie, potrzebowałbym pewnej determinacji i siły woli. I tak potrzebowałem, tak faktycznie było u mnie na początku, że e, potrzebowałem determinacji siły woli, żeby faktycznie nie ulec tej takiej pierwszej reakcji i nie potrapać się. Tylko potraktować to, że to mnie nie dotyczy. To mnie nie dotyczy. To, co płynie z mojego ciała, dosłownie po prostu upchnąć w przegródkę tego sąsiada z ulicy. Czyli to mnie absolutnie nie dotyczy. Nie mam żadnego interesu, żeby się tym interesować, już o reakcji jakiejkolwiek nie wspominając. więc hmm, taka postawa, czyli nie reaguje, nie drapie się, więc siada komar, no nie reaguje, to jest większe wyzwanie i nie zachęcam, żebyś je stosował, w sensie mam na myśli, że nie musi to być dla Ciebie dobra taktyka. Dla mnie jest. Dla mnie ta taktyka zapewniła świetne rezultaty. Dlatego się, z nią, dlatego się tą praktyką z Tobą dzielę teraz. Możesz choćby częściowo ją zaimplementować, zastosować w Twoim życiu i już czerpać z tego pewne profity. Ja poszłem na całość, robiłem doświadczenia z różnymi owadami, medytując mm. <grym> na powietrzu, kiedy się tylko pojawiały, wypróbowywałem moją siłę woli i determinację i to było świetne, a takim flagowym przykładem tej determinacji jest moja pierwsza w życiu medytacja. Może opowiem o niej teraz, chociaż miałem zostawić pierwotnie tą opowieść na koniec cyklu całego medytacyjnego, iż po kilku tam częściach źródła kreacji, to jednak tak nieprzewidzianie i niespodziankowo opowiem Tobie tą historię teraz, dlatego, że ona świetnie ilustruje to specyficzne podejście do własnego ciała jak i nie tylko, do, do wszystkich bodźców, jakie mogą się przydarzyć podczas medytacji. Specyficzne podejście polegające na tym, że to mnie nie dotyczy. Po prostu uznać, uznać to z automatu, że podczas medytacji nie dotyczy mnie nic. Nic mnie nie dotyczy. Przestaję się innymi słowy identyfikować z własnym ciałem. Czyli jeszcze dopóki nie zacząłem medytować, to jestem powiedzmy na łóżku, czy na fotelu, na krześle, ok. Ale jak zaczynam merytować, to już mnie nie ma na łóżku, na fotelu, na krześle. Ja już jestem gdzie indziej i w żadnych koordynatach GPS-a mnie nie ma. W, ża w żadnej szerokości, i długości geograficznej, w żadnym fizycznym miejscu. Rozumiesz, co mam na myśli? Chodzi mi o to, że to jest tak, jakbyś przełączył jakiś przełącznik w sobie, czy przełączała, i przestał, przestała się na czas medytacji zupełnie utożsamiać ze swoim własnym ciałem. Czyli tak, jakbyś po prostu je opuszczał w przenośni. Nie ma tam już Ciebie. Ty jesteś gdzie indziej. Gdzie? No w tej takiej niefizycznej, duchowej przestrzeni własnej świadomości. Tak to można określić. Ale to nie jest przestrzeń, którą można opisać koordynatami GPS chociażby. Ale co jest ważniejsze w tym wszystkim, to to gdzie Ciebie nie ma. A na pewno nie ma Cię w miejscu, gdzie leży Twoje ciało. To jest najważniejsze? Więc wszystkie bodźce, jakie płyną z tego ciała oraz wszystkie bodźce, jakie się zdarzą wokół tego ciała, już Cię nie dotyczą, skoro Cię tam nie ma. To tak jakbyś wyszedł na spacer. Jak wyszłeś czy wyszłaś na spacer, to cokolwiek by się nie działo w Twoim pokoju, już Ciebie nie dotyczy bezpośrednio. Nie wpływa bo Ciebie tam nie ma. Nie utożsamiasz się więc z tym. Naturalne i oczywiste. I taką naturalną i oczywistą postawę możesz zastosować również w medytacji. Na początku będzie to wymagało prawdopodobnie pewnej siły woli i determinacji. Z biegiem czasu przychodzi to łatwiej. I może to się okazać bardzo pomocnym w kwestiach takich jak koncentracja, w kwestiach takich jak mm, właśnie bycie niezależnym. Czyli wiesz, wchodząc w medytację, mówiłem o tym kontakcie ze sobą samym wcześniej. Gdzie my się kontaktujemy ze sobą samym w trakcie medytacji? W tej właśnie przestrzeni własnej świadomości. Faktujmy. W tej bez jest <śmiech> Nie fizyczna przestrzeń własnej świadomości. To nie jest rzeczywistość um, tu i teraz, tylko to jest rzeczywistość yy, gdzie indziej bezczasowa, bezprzestrzenna. Najłatwiej to określić przestrzenią własnej świadomości po prostu. Czyli gdzieś w głąb siebie wchodzisz, w głębi siebie, do wnętrza. O, tak to też można ująć. Więc tam, tam, tam to miejsce odwiedzasz w trakcie medytacji. Więc żeby odwiedzić tamto miejsce, to tak, tym bardziej skutecznie to miejsce odwiedzisz i mniej cię będzie wszędzie indziej. Czyli na przykład na tym łóżku, czy fotelu, czy krześle, gdzie ciało pozostawiłeś, czy pozostawiłaś swoje, żeby merytowało, a raczej oddało się merytacji, czy oddało się tobie, żeby po prostu, żebyś mogła, czy mógł udać się w podróż w głąb siebie. Okej, okay? macie tam po prostu nie być, jesteś w głębi siebie, wchodzisz w tamtą przestrzeń. I teraz kwestia, że jest różnica, kiedy będziesz jedną nogą tu, jedną tam, a jest różnica, kiedy będziesz obiema nogami twardo stał nie na ziemi, tylko w tej właśnie twojej świadomości przestrzeni. głębi siebie. Czyli całkowicie nie już jakby ten ideal polega wtedy na tym, że w ogóle nie czujesz własnego ciała, w ogóle nie dociera do ciebie nic innego. Można to wykształcić. To nie chodzi o to, żeby nie być świadomym, tylko chodzi o to, żeby nie być, żeby nie być zależnym. Czyli Znowu już powtórzę, jeżeli słyszysz w trakcie medytacji, że samochód za oknem przejeżdża, to nie jest to porażka. Porażka, właściwie, może to nawet nie jest odpowiednie słowo porażka. Chodzi nie o to, żebyś przestał czy przestała słyszeć ten samochód przejeżdżający za oknem, tylko chodzi o to, żebyś był, czy była niezależny, niezależna od tego dźwięku. Czyli słyszeć, a nie słyszeć. Żeby się stało to tym samym. Żeby się stało obojętnością. Żeby nie miało żadnego wpływu, żadnego efektu na Ciebie to jest jak najbardziej do osiągnięcia i wypracowania z biegiem praktyki. Z biegiem praktyki, jak to powtarzasz i powtarzasz i powtarzasz tą samą postawę, jak masz cały czas tą samą intencję, żeby praktykować to specyficzne podejście, że to mnie nie dotyczy, to mnie nie dotyczy, to mnie nie dotyczy. To z biegiem praktyki to będzie przychodzić łatwiej. W którymś momencie zdasz sobie sprawę, że faktycznie to nie ma żadnego efektu. Na początku gdzieś może się na przykład zdarzyć, że przejeżdżający samochód czy jakieś tam dźwięki spowodują jakieś skojarzenia myśleniowe, myślowe w tobie, pojawią się jakieś myśli. O, ostatnio widziałem fajne BMW, to może to pewnie ono, bo ten silnik tak podobnie brzmiał. Albo no słyszę tą sąsiadkę zwariowaną znowu, ciekawe co znowu wymyśliła. Nie? I Takie myśli mogą się na przykład pojawiać, ale z biegiem praktyki przestaną. Będą się pojawiać coraz rzadziej, coraz rzadziej, coraz rzadziej, a szczególnie, kiedy wypracujesz sobie taki nawyk, żeby nie angażować się w te myśli. Pewnie jeszcze więcej opowiem o tym w późniejszych odcinkach źródła kreacji, żeby nie angażować się w te myśli, bo myśli jak najbardziej możesz tak samo traktować jak i bodźce. Czyli możesz nie identyfikować się z nimi. Możesz przestać się z nimi identyfikować na czas, na czas medytacji. I tym samym co zyskujesz? Tym samym zyskujesz to, że możesz dwoma nogami stanąć twardo tej przestrzeni Twojej świadomości, w głębi siebie, tam, gdzie spotykasz siebie samego, czy siebie samą, tam, gdzie to całe bogactwo się przed Tobą odsłania, nowy wymiar, nowy świat, ten cały pokój wewnętrzny, ja to lubię tak nazywać katedralny pokój wewnętrzny, czyli taki pokój bardzo przestrzenny, bardzo taki przestronny. Wyobraź sobie taką katedrę, w której kto jest taka strzelista, wielka, wielka, wielka. Jesteś w środku tej katedry i nie ma tam nikogo innego prócz Ciebie. I wyobraź sobie takie uczucie, że wszystko jest skoncentrowane na Tobie. Cała uwaga tej przestrzeni, tej ciszy, tego pokoju w tej olbrzymiej budowli. To wszystko koncentruje się i ogniskuje na Tobie w takim pozytywnym znaczeniu. Jak to Ciebie podkreśla? Jak to Ciebie akcentuje? I to Ciebie jakby łagodzi. To Ciebie koi. Hmm. Rozpływasz się w tym, zatracasz pozytywnym słowo znaczeniu. Wyobraź to sobie, jakie to uczucie jakby hmm, kąpać się, być skąpanym w tym takim niezmąconym, bezgranicznym pokoju wewnętrznym. Hmm, więc, więc masz ten spokój, masz masz, hmm, masz to bogactwo odkrywania siebie, ten nowy wymiar, to wszystko. I, że tak powiem, w twoim interesie jest aby być tam, właśnie jak najbardziej obecnym, na czas medytacji, po prostu na czas medytacji jestem gdzie indziej. Czyli tam, w sobie, jak, jakkolwiek to znajdziesz, w sobie, wewnątrz, w przestrzeni świadomości, w duchowej przestrzeni, gdzieś tam sobie hmm, podróżujesz. Jakkolwiek. Myślę, że wiesz o co chodzi, hmm, myślę, że wiesz co na myśli. Hmm. Ale miałem powiedzieć historię, która świetnie ilustruje tą niezależność tą specyficzną postawę, charakterystyczną bardzo, charakterystyczne podejście do własnego ciała oraz z drugiej strony do wszelkich bodźców wokół tego ciała istniejących, zaistniałych, jeżeli już się takie coś zdarzy. Niezależność. Ja od samego początku obrałem taką postawę, żeby, żeby mieć taką stanowczą, zdeterminowaną niezależność. Czyli, czyli brak reakcji, niereaktywność, czyli nie reagować cokolwiek by się nie działo, nie dotyczy mnie to i tak prawdopodobnie wtedy choćbym sobie nie zdawał z tego świadome sprawy, prawdopodobnie świadomie sobie nie zdawałem z tego sprawy, ale podświadomie, prawdopodobnie przeczuwałem, że to może być kluczowe w efektywności medytacji i faktycznie się okazało kluczowym. Faktycznie mogę to jak najbardziej potwierdzić z biegiem długoletnim już praktyki medytacyjnej, że to właśnie gra kluczową rolę. Taka właśnie postawa względem wszelkich bodźców, czy to z ciała płynących, czy to z otoczenia. I teraz ta historyjka, to była moja pierwsza, absolutnie pierwsza w życiu medytacja. Hmm. Medytacja, którą przeprowadziłem na krześle jeszcze w takiej pozycji, której zwykle nie uprawiam. Wtedy, wtedy akurat sobie taką obrałem. Taka w pełni siedząca, wyprostowana pozycja na krześle z oparciem. Ehm, oparcie nie było aż takie twarde e, he, he. no ale to była pierwsza medytacja jeszcze tak detalicznie, drobiazgowo nie podchodziłem do tej odpowiedniej pozycji pierwsza medytacja, ale była bardzo udana ciekawe osiągnąłem co ciekawy, bardzo głęboki stan hmm. e, tego takiego zagłębienia się w medytację w, ten, w relaksację w gdzieś tam jakieś takie hmm, osiągnięcie innej przestrzeni tej świadomości i tak dalej bardzo interesujące doznania jakiegoś lotu, wznoszenia, opuszczania. No, dużo by opowiadać. Ale to nie jest sedno tej historii. Sedno tej historii polega na tym, że ja byłem wtedy sam w domu podczas tej medytacji. To było celowe prawdopodobnie, gdyż, gdyż zależało mi na tym, żeby mieć spokój, ciszę, właśnie jak najmniej ewentualnej dekoncentracji, więc wybrałem sobie taki czas, kiedy byłem sam w domu. Więc... Um, Zamknąłem oczu, medytowałem z zamkniętymi oczami. Ja przypominam, że można medytować z zamkniętymi, jak również z otwartymi, to jest obojętne, natomiast może nie być obojętne o tyle, że z zamkniętymi może się okazać, że jest ci łatwiej się skoncentrować i wyciszyć. Natomiast to chodzi tylko o to. Później drugim praktyki jak najbardziej możesz odkryć, że jest to właściwie obojętne i jesteś w stanie już medytować spokojnie z otwartymi oczami, dla początkujących bym bardziej polecał z zamkniętymi. W każdym razie wtedy, podczas tej pierwszej mojej medytacji w życiu, miałem oczy zamknięte i... Hmm, i co? I ciekaw jestem swoją drogą, czy miałeś kiedyś, czy miałeś takie odczucie, jakie ja wtedy. Wiem, że część osób jak najbardziej takie odczucie zmierzała w życiu tu i ówdzie. Bardzo takie intrygujące i bardzo silne odczucie nagle mnie ogarnęło że ktoś jest jeszcze w pokoju. Takie bardzo realistyczne. Bardzo realistyczne, choć irracjonalne, bo nie słyszałem żadnych dźwięków, żeby, które by mogły wskazywać na to, że ktoś jest w pokoju. Nic takiego. Natomiast odczuwałem, tak jakby czułem, jak gdyby ktoś był. Czułem czyjąś obecność, bardzo wyraziście i przekonująco. I to mnie niemalże sparaliżowało. No, może nawet mi się zimno zrobiło. Nawet teraz, jak to wspominam, to trochę mnie ciarki przeszły. <śmiech> w każdym razie, no, to było tak realistyczne uczucie, że, że ja byłem pod wrażeniem, yy, że to ma niemalże charakter zjawiska panormalnego. To było tak dla mnie yy, realistyczne. Ja byłem, to było tak realistyczne, że ja bym się wcale nie zdziwił, gdybym otworzył oczy i zobaczył jakąś postać. Ja bym się zdziwił bardziej, gdybym je nie zobaczył. Ale zdecydowałem się tego nie sprawdzać, bo właśnie tu zapaliła się lampka w, w moim umyśle, która powiedziała mi, tak, teraz masz świetną, świetną okazję, aby zweryfikować siłę twojej postawy medytacyjnej, czyli postawy polegającej na tym, żeby się nie utożsamiać, z bodźcami płynącymi z ciała oraz z bodźcami płynącymi z otoczenia. Wrażenie, że ktoś jest jeszcze w pokoju, to jest nic innego, jak jeszcze jeden bodziec płynący z otoczenia. Więc postanowiłem się z tym nie identyfikować, to nie dotyczy mnie, trzymałem oczy zamknięte. Jak to było łatwe? Domyślasz się pewnie, jak to było łatwe dla mnie, kiedy mnie zimne plały, jakieś ciarki i tak dalej, ale ja pomyślałem sobie nie się dzieje, to chcę, okej. Okay to logicznie rzecz biorąc no nie może być nikogo w pokoju no nie może być nikogo w pokoju więc ignoruję ale pomyślałem sobie że z drugiej strony właśnie może to być świetna okazja do tego żeby poćwiczyć to nieidentyfikowanie się więc nie rozmyślałem na zasadzie o Boże a co będzie jeżeli tam stoi jakiś duch czy coś tylko po prostu przyjąłem taką postawę zobaczymy co się zdarzy zobaczymy co się zdarzy, ja merytuję. I zobaczymy po prostu co się zdarzy. Dzisiaj jak o tym myślę, jak teraz o tym Tobie opowiadam, dochodzę do wniosku, że tamto zjawisko mogło być, tamto specyficzne odczucie, że ktoś jeszcze jest w spokoju, mogło być następstwem mojego pierwszego wejścia w stan medytacyjny, jako że wówczas był dla mnie całkowitą nowością. Czyli to takie wyciszenie, wyraziste siebie, taki wyraziście głębszy relaks, to, co się nazywa medytacją, wtedy było całkowitą nowością dla mnie. Było dla mnie absolutnie pierwszym doświadczeniem. Więc mogło to spowodować pewną taką falę, jak kamień rzucony na powierzchnię wody. Mogło spowodować taką falę w następstwie, która znalazła swoje odwzorowanie. To jakby duży kontrast. Nigdy wcześniej tego nie robiłem, więc duży kontrast. Tak jak pierwsza raza na rowerze, kiedy już się nauczyłeś czy nauczyłaś jeździć na rowerze, jest niesamowitym doznaniem. Może być niesamowitym doznaniem, bo jest całkowicie nowa. Tak I tamto, teraz tak myślę, mogło być z tamtym zdarzeniem tak, że cała nowość tego mojego doświadczenia medytacyjnego mogła spowodować to takie odczucie zasadą rezonansu, że ktoś jest jeszcze w pomieszczeniu. A może ktoś tam w się był? Nie wiem. Może jakaś istota coś nie wykluczą, Ale myślę teraz, że mogłabym być to związek z tym, że była to moja absolutnie pierwsza medytacja, to była taka nowość. Ale zaraz nie myśl sobie w ten sposób, że pierwsza medytacja może Ci coś takiego przynieść. Nie obawiaj się. Zresztą nie musisz, a może lubisz takie rzeczy, wyzwania. To jest świetna okazja, do poćwiczenia, czy, czy, czy osiągnięcia wyższego poziomu niezależności. A czym wyższy poziom umiejętności bycia niezależnym, czy niezależną w medytacji, od bodźców wszelakich zewnętrznych, czy to z ciała, czy z tym wyższa Twoja koncentracja i silniejsza, bardziej niezmącona, tym wyższa, silniejsza i niezmącona jest Twoja siła woli. Staje się wyższą, silniejszą, bardziej niezmąconą potężniejszą. A jak to się przekłada na wszelakie praktyki świadomej kreacji? Myślę, że to jest pytanie retoryczne. Kiedy zwiększa się Twoja determinacja, pewność, pewna moc intencji, moc czynu, moc woli, to wszystko bardzo namacalnie może się przekładać na wszelakie praktyki w Twoim życiu, nie tylko świadomej kreacji, ale wszystko właściwie. To może szerokie gdzieś tam koło zataczać w dostarczaniu Tobie profitów na Twojej drodze, więc jeżeli jednak chodzi o medytację, no to to może dawać sobie profity bardzo namacalne w temacie pogłębienia Twojego stanu medytacyjnego, bo czym mniej jesteś, jakby, czym mniej się utożsamiasz ze swoim własnym ciałem czy z jego otoczeniem, jakimiś tam bodźcami, dźwiękami, niedźwiękami, różne takie rzeczy, tym Bardziej jesteś tak naprawdę gdzie indziej. Nie tutaj, gdzie leży twoje ciało, czy siedzi, tylko tam, w środku, w głębi, wewnątrz, w przestrzeni świadomości. Jesteś tam bardziej, jesteś tam skuteczniej, jesteś tam efektywniej, więc widzisz więcej. Oczy te wewnętrzne masz szerzej otwarte. Percepcję tą duchową masz bardziej wyczuloną, bardziej uważną. Wówczas możesz usłyszeć w rezultacie więcej. Więcej odebrać więcej zyskać z tychże własnych medytacji. Na tym to polega i to była taka historyjka mojej pierwszej medytacji w życiu. Natomiast tą postawę właśnie specyficzną nie się z moim własnym ciałem czy otoczeniem, zacząłem praktykować i do dnia dzisiejszego ją stosuję. Ona mi bardzo pomaga, ona jest właśnie tym kluczowym elementem, który mi najbardziej pomaga w medytacji, gdyż okazuje się, że dzięki tej postawie praktykowanej z praktyki na praktykę, raz po raz, z medytacji na medytację, okazuje się, okazało się, że ja wchodzę na przykład szybciej, szybciej osiągam stan relaksacji, szybciej osiągam głęboki relaks, Szybciej się koncentruję, bardziej skutecznie się koncentruję. Szybciej w ogóle osiągam tą taką właściwą medytację, Szybciej osiągam charakterystyczny bardzo stan, kiedy się faktycznie ciała własnego nie czuję. To jest bardzo, bardzo charakterystyczny stan, który poprzedzają bardzo interesujące, czy mogą poprzedzać interesujące bardzo odczucia z tego ciała płynące. Niezwykłe, czyli nie takie, który, które mamy na to dzień. Można się na przykład okazać, że w którymś punkcie twojej medytacji, leżąc nieruchomo, zaczniesz odczuwać twoje dłonie w sposób, w jaki nigdy wcześniej ich nie odczuwałeś, czy nie odczuwałaś. Możesz na przykład zacząć odczuwać specyficzne wibracje w tych dłoniach, możesz odczuwać tak, jakby nie miały wagi, możesz odczuwać, że na przykład nie wiesz, nie czujesz już, która twoja dłoń jest prawa, która lewa. Możesz odczuwać, zdać sobie sprawę w którymś momencie, że nie masz odczucia, gdzie te twoje dłonie są, że pamiętasz na przykład, że leżały na, na brzuchu, a czujesz na przykład jakby były rozprostowane i leżą na łóżku. Takie dziwne rzeczy mogą się jak najbardziej wydarzyć, albo w ogóle, że nie czujesz gdzie gdzie są usytuowane, tylko czujesz pewne takie wibracje, pewne takie... Hmm, magnetyczne pole, różne, tak, różne bardzo rzeczy możesz odczuwać, różnie to można opisywać, jak na przykład unoszenie się, możesz mieć wrażenie, że twoje dłonie się unoszą, um, możesz mieć takie odczucia z różnych części, z różnych stref swojego ciała, możesz w ogóle ich nie czuć, możesz czuć je inaczej, możesz zaczą zacząć je właśnie czuć inaczej, a to jest wtedy świetna okazja do tego, żeby się w to powczuwać, pokoncentrować i z doświadczenia wiem, tutaj taka moja podpowiedź na żywo, że koncentracja na takich dziwnych odczuciach osobliwych, kiedy już się tobie przydarzą, je pogłębia. W moim przypadku tak najczęściej jest, że kiedy takie osobliwe, charakterystyczne, oryginalne odczucia się już zdarzają, kiedy zaistnieją, a ja się na nich zdecyduję skoncentrować, to wówczas one się pogłębiają. I to nie przeczy temu, żeby się nie utożsamiać z odczuciami. Możesz to wykorzystać jako pomoc z medytacji, albo po prostu jako zabawa, bo medytacja może być dobrą zabawą również. I przecież nie musisz cały czas um, hmm, być w takiej właściwej medytacji, czy robić jednej i tej samej rzeczy. Możesz również pogłębić inne sfery, e, pobawić się tym i zobaczyć, co z tego wypłynie, wyniknie. Ja tak robiłem, jak tylko zdałem sobie sprawę, że jest to możliwe, żebym zaczął bardzo ciekawie odczuwać moje ciało, na sposób, w, jaki, w jakim w czasie nigdy się nie dotknąłem, to ja zacząłem to na początku eksplorować z głębi, zacząłem się na tym koncentrować um, i bo mnie na przykład bardzo dziwiło, że mogę odczuwać dłonie moje na przykład, że leżą gdzie indziej, czy znaczy, na przykład bardzo mnie dziwiło, że jest w ogóle możliwe, że mogę nie wiedzieć, która moja na przykład stopa jest prawa, która lewa który palec, który... takie rzeczy. Pogłębiałem to, czy takie uczucie wibracji, czy, czy właśnie unoszenia się, to wszystko mnie dziwiło głęboko, ciekawiło mnie głęboko i koncentrowałem się na tym i zauważałem, że zwykle, kiedy się na tym koncentruję, to coś się pogłębia. Bardzo ciekawe zjawisko i możesz też tego użyć jako pomoc przy, przy koncentracji, przy schodzeniu w głębszą relaksację, Dlatego, że te charakterystyczne, takie ciekawe odczucia z ciała, których nie ma na co dzień poza medytacją, one moim zdaniem ułatwiają wejść w głębszy stan medytacyjny. Ułatwiają jakby odczepienie się, uniezależnienie od własnego ciała paradoksalnie. To z doświadczenia tak twierdzę. Wtedy jest łatwiej się znacznie od tego ciała jakby uwolnić. No może to nie jest odpowiednie określenie uwolnić, ale chodzi mi, przestać się z nimi identyfikować i utożsamiać. Yy, wiesz, no jak nie czujesz, która ręka jest prawa, która lewa, no to zdecydowanie masz to ułatwione. Nie utożsamiać się z własnymi dłoniami, chociażby i tak dalej i tym podobne. Więc w którymś momencie możesz osiągnąć taki punkt, że w ogóle swojego ciała czuć nie będziesz lub prawie w ogóle. To jest świetna świetna sytuacja w tym właśnie y, też mi pomogło to specyficzne podejście nie się celowego, czyli czuję coś i z automatu z automatu umieszczam to w przegródce nie dotyczy mnie nie dotyczy mnie a więc w żaden sposób to nie wpływa cokolwiek by to nie było, czy to będzie jakieś spędzenie, komar czy to będzie wiatraka za oknem, czy samochód, czy deszcz y, hmm. niech nawet na mnie pada Spoko to jest świetna okazja do tego, żeby ćwiczyć sobie, doskonalić jeszcze bardziej uintensywnić tę niezależność, a czym większa niezależność, tym większa skuteczność w tej medytacji, dzięki której m.in. ja ten stan, kiedy nie czuję własnego ciała, zacząłem osiągać szybciej. Zacząłem osiągać szybciej, a to jest skazane, dlatego że fajnie jest, kiedy kiedy tą właściwą medytację osiągam szybciej, bo wtedy więcej czasu mogę spędzić już w tej właściwej medytacji stojąc tymi obiema nogami już w tej przestrzeni duchowej, że tak powiem mojej świadomości, czy w głębi wnętrzu jakkolwiek nazwać to jest fajnie cokolwiek doznaję w medytacji przyjemnego to jest mi na rękę żebym doznawał tego jak najdłużej a żeby doznawać tego jak najdłużej to jest mi na rękę żeby wejść, osiągnąć ten odpowiednio głęboki stan jak najszybciej. Ja, żeby osiągnąć ten stan jak najszybciej, no to mogę rozpoznać rzeczy, które mi w tym pomagają bardzo efektywnie, jak na przykład ta postawa, właściwie to głównie ta postawa świadomego, celowego, intencjonalnego nie się z własnym ciałem czy z bodźcami płynącymi z otoczenia. O! I to jest właśnie ten fundamentalny element, który zapewnił mi bardzo, bardzo duży, że tak powiem, sukces w mojej medytacji. Czyli jeszcze raz dla podsumowania, to mi zapewniło tak. Szybszą koncentrację, szybsze wchodzenie w relaksację głęboką, głębszą tą relaksację oraz szybsze uzyskiwanie takiego stanu, kiedy mojego ciała nie czuję w ogóle, albo prawie w ogóle. Um, szybciej zacząłem tam wchodzić. Hmm, czy to się jeszcze nie? Myślę, że do tego to się sprowadza. Um, to mnie fascynuje, że tak niepozorna rzecz, taki trik ciekawy, spowodował takie pozytywne następstwa, dając mi, pogłębiając jakby efektywność tych moich medytacji, skuteczność. Taka rzecz, której bym się nie spodziewał trochę. Od, takiego, od takiej strony do tego podejść. Ciekawa rzecz, którą chciałem się z Tobą podzielić, Być może pomoże ona również i Tobie w medytacji, w Twojej osobistej, indywidualnej praktyce medytacyjnej. Okej, okay, więc... Hmm. Dzisiaj mówiłem o, takich, o takim absolutnym przygotowaniu, na swój sposób można wyrzec, takim technicznym, fizycznym bardziej przygotowaniu z jednej strony, czyli do medytacji, czyli obraniu odpowiedniej pozycji, zadbaniu o odpowiednie samopoczucie ciała. Um, hmm. Oraz mówiłem o odpowiedniej postawie, o bardzo specyficznej, charakterystycznej postawie względem własnego ciała, a konkretnie względem ewentualnych bodźców z tego ciała płynących oraz bodźców płynących z naszego otoczenia podczas medytacji. Mówiłem o tym jako o elemencie, który może bardzo, bardzo, bardzo nam w medytacji pomóc. Może uczynić ją znacznie bardziej efektywną, skuteczną, pogłębioną. Tyle na dzisiejszy epizod źródła kreacji, epizod 36 w cyklu Jak merytuje? Hmm. Będzie tych części jeszcze trochę, więc jeżeli jesteś zainteresowany czy zainteresowany medytacją, to serdecznie zapraszam do, do lektury kolejnych, do słuchania, odsłuchania kolejnych nadchodzących części źródła kreacji, w którym również będą poruszane inne zagadnienia, tak jak zwykle dotąd, czyli świadoma kreacja jako taka, i tak zwany wcześniej sekret sprawa przyciągania, to wszystko będzie jak najbardziej, jeżeli chcesz możesz również zaproponować jakiś temat od siebie, skontaktować się formularz kontaktowy jest na naszej stronie internetowej, źródło kreacji pisane bez polskich .blogspot.com tam jest formularz kontaktowy możesz napisać, zaproponować temat, czy możesz zaproponować go na naszym facebooku, o czemu nie, też dobry, łatwy, szybki sposób i hmm. Jeżeli będę miał do tego wejna y, materiał, coś y, takiego, jakiś research zrobię, to czy na do siebie, spotkam się ze sobą w medytacji, porozmawiam, to, to opowiem również o temacie, który zaproponujesz. Więc hmm, tyle słowem dzisiejszego źródła kreacji. Dziękuję Tobie serdecznie za całą uwagę, za czas spędzony ze mną dzisiaj oraz zapraszam do odsłuchania kolejnych epizodów audycji Życzę W tobie przyjemnego dnia, poranka, wieczoru, nocy, życia, jakkolwiek mówił Thomas Sink.